Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 22. A odpowiadając, Jezus za się im rzekł w podobieństwach, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, królowi, który sprawił wesele synowi swemu i posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Znowu posłał insze sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym, o tom obiad mój nagotował, woły moje i co było karmnego pobito i wszystko gotowe, pójdźcież na wesele. Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego, a drudzy pojmawszy sługi jego zelżyli i pobili je, co gdy król usłyszał, Rozgniewał się, a posławszy wojska swoje, wytracił one morderce i miasto ich zapalił. Wtedy rzekł sługom swoim. Weseleć wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Przetoż idźcie na rozstania dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy oni słudzy na drogi, Zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli, złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi. A wszedłszy król, aby oglądał goście, obaczył tam człowieka nieodzianego szatą weselną. I rzekł mu, przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej, a on zamilknął. Tedy rzekł król sługom. Związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Wtedy odszedłszy, faryzeuszowie uczynili radę, jakoby go usidlili w mowie. I posłali do niego ucznie swoje z Herodiany, mówiąc – nauczycielu. Wiemy, żeś jest prawdziwy i drogi Bożej wprawdzie uczysz, a nie dbasz na nikogo, albowiem nie patrzysz na osobę ludzką. Przetoż powiedz nam, co ci się zda, godzili się dać czynsz cesarzowi, czyli nie. Ale Jezus poznawszy złość ich, rzekł, czemuż mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę czynszową, a oni mu podali grosz. I rzekł im. Czyjże to obraz i napis? Rzekli mu, cesarski. Tedy im rzekł, oddawajcież wtedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. To usłyszawszy, zadziwili się, a opuściwszy go, odeszli. Dnia onego przyszli do niego saduceuszowie, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go. Mówiąc, nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeźliby kto umarł, nie mając dzieci, aby brat jego prawem powinowactwa pojął żonę jego i wzbudził nasienie bratu swemu. Było tedy u nas siedm braci, a pierwszy pojąwszy żonę umarł, a nie mając nasienia, zostawił żonę swoje bratu swemu. Także też wtóry i trzeci, Aż do siódmego, a na ostatek po wszystkich umarła i ona niewiasta. Przetoż przy zmartwychwstaniu któregoż z tych siedmiu będzie żoną, gdyż ją wszyscy mieli. A odpowiadając Jezus rzekł im, błądzicie nie będąc powiadomieni Pisma ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako aniołowie Boży w niebie. A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga, mówiącego Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest ci Bogiem umarłych, ale żywych. A usłyszawszy to lud, zdumiał się nad nauką Jego. Lecz gdy usłyszeli faryzeuszowie, że zawarł usta saduceuszom, zeszli się w wespół i spytał go jeden z nich, zakonnik, kusząc go i mówiąc Nauczycielu, które jest największe przykazanie w zakonie? A Jezus mu rzekł Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie, a wtóre, podobne jest temuż, będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach Wszystek, Zakon i Prorocy zawisnęli. A gdy się faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus, mówiąc, co się wam zda o Chrystusie, im jest synem? Rzekli mu Dawidowym i rzekł im, jakoż tedy Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły Twoje pod nóżkiem nóg Twoich. Ponieważ go wtedy Dawid nazywa panem, jakoż jest synem jego. A żaden mu nie mógł odpowiedzieć i słowa i nie śmiał go nikt więcej od onego dnia pytać.